Ewangelia według Łukasza, rozdział 6. Stało się w drugi, pierwszy dzień odpoczynku, że przechodził przez zboża. Uczniowie jego rwali kłosy i jedli, rozcierając je rękami. Niektórzy z faryzeuszy powiedzieli do nich, dlaczego czynicie to, czego nie wolno robić w dzień odpoczynku? Jezus im Odpowiedział, czy nie czytaliście tego, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy byli z nim? Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne i jadł, dając tym, którzy byli z nim, a przecież nie wolno było ich jeść nikomu innemu, jak tylko samym kapłanom. Powiedział im, syn człowieczy, podobnie, jest dni, panem dnia odpoczynku. Stało się też w inny dzień odpoczynku, że wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek z uch schłą prawą ręką. Śledzili go skrybowie z faryzeuszami, czy będzie uzdrawiał w dzień odpoczynku, aby znaleźć powód do oskarżenia go. Znał on ich myśli i powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku, a on podniósł się i stanął. Jezus powiedział więc do nich, zapytam was, czy wolno w dzień odpoczynku dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zatracić? Spojrzał dookoła po wszystkich i powiedział temu człowiekowi – wyciągnij swoją rękę. On to uczynił, a ręka jego stała się zdrowa jak druga. Oni jednak pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co mogliby uczynić Jezusowi. Stało się w te dni, że odszedł na górę modlić się i był tam przez noc na modlitwie do Boga. Gdy był dzień, zwołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, którego też nazwał Piotrem, Andrzeja, jego brata, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą, Judę, syna Jakuba, i Jodasza Iskariotę, tego, który stał się zdrajcą. Stąpił z nimi w dół i stanął na równinie. Był tam tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej ziemi judzkiej, z Jerozolimy i z Nadmorza, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go słuchać i zostać uzdrowionymi od ich chorób. Ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, byli uzdrowieni. Cały lud szukał, jak by się go dotknąć, bo moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. On podniósł swoje oczy na swoich uczniów i mówił, błogosławieni jesteście ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz głodujecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić, gdy was odłączą, będą was obrażać i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w tym dniu i się weselcie, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebiosach, bo tak samo czynili prorokom ich ojcowie. Biada natomiast wam, bogaczom, bo już odbieracie swoją pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie głodować. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie smucić się i płakać. Biada wam, jeśli dobrze będą o was mówić wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ich ojcowie. Powiadam wam, którzy słuchacie, Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, który cię uderzy w, prawy, w policzek, nadstaw drugi. Temu, który zabrałby ci płaszcz, sukni też nie wzbraniaj. Każdemu, który cię prosi, daj. Tego, kto bierze twoje, nie prosi o zwrot. Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką wdzięczność macie, bo też grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jaką wdzięczność macie, bo nawet grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się odebrać, jaką wdzięczność macie, bo także grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrać tyle samo. Miłujcie swoich nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze, pożyczajcie, nie spodziewając się niczego, za to. Wtedy wielka będzie wasza zapłata, będziecie synami Najwyższego,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 Miarą dobrą, odciśniętą, potrzęsioną i przelewającą, dadzą za nadrze wasze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Powiedział im podobieństwo, czy może ślepy prowadzić ślepego, czy obaj nie wpadną w dół? Nie jest uczeń ponad swojego mistrza. Wystarczające będzie, jeśli... Każdy będzie jak jego mistrz. Dlaczego widzisz paździorko w oku swojego brata, a belki, która jest w twoim oku, nie dostrzegasz? Jak możesz powiedzieć swojemu bratu? Bracie, pozwól, że wyjmę paździorko, które jest w twoim oku, a sam belki, która jest w twoim oku, nie widzisz. O budniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął paździorko, które jest w oku twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które przynosiłoby owoc zły, ani drzewa złego, które przynosiłoby owoc dobry, gdyż każde drzewo znane jest z jego owocu. Nie zbierają z ciernia fig, ani z głogu, nie zbierają winnych gron. Dobry człowiek z dobrego zasobu swojego serca przynosi dobre rzeczy, a niegodziwy człowiek ze złego zasobu swojego serca przynosi niegodziwe rzeczy. Bo czym wypełnione jest serce, to wychodzi przez usta. Dlaczego mówicie... Do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i je czyni. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, wykopał głęboko i założył fundament na skalę. Gdy przyszła powódź, uderzyła o ten dom, nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu, o który uderzyła woda i zaraz upadł, a upadek tego domu był wielki.